Pasek potrafi być wspaniałym kompanem. Lubi zwierzęta, potrafi cieszyć się życiem i otaczającym światem. Jest trochę zarozumiały, ma coś z żołnierza samochwały. Pamiętniki pomimo braku krytycyzmu ze strony autora są ciekawą lekturą traktującą o życiu polskiej szlachty sarmackiej. Co wiemy o Wacławie Potockim? Brak krytycznej oceny rzeczywistości w pamiętnikach paska nadrobił w swej twórczości Wacław Potocki, zwany Sarmackim moralistą. Twórc ten całe życie gospodarował na roli. W swoim majątku na kresach. Walczył przeciw Szwedom. Na sejmach piętnował anarchię szlachecką, popierając propozycję wzmocnienia władzy królewskiej. Wychowany w środowisku ariańskim, po uchwale o banicji arian, przedł na katolicyzm. Jak wygląda twórczość Potockiego? Poeta pozostawił ogromną spuściznę. Największymi jego osiągnięciami artystycznymi były epopeja Wojna Chocimska oraz dwa obszerne zbiory wierszy Moralia i Ogród Fraszek. Potocki napisał Wojnę Chocimską w roku 1670. Przedstawił w tym utworze zwycięstwo Hetmana Karola Chodkiewicza pod Chocimien w roku 1621. Nawiązując do tamtego świetnego zwycięstwa nad Turkami, poeta chciał rozbudzić uczucia patriotyczne i chęć walki wobec zbliżającego się ponownego zagrożenia tureckiego. W zamyśle miał to być utwór ku pokrzepieniu serc. W inwokacji poeta zwraca się do Boga z prośbą o natchnienie. Warto zwrócić uwagę na barokowy styl tej wypowiedzi i na charakterystyczny patos. W dziesięciu księgach poeta opisuje przebieg bitwy. W opisie tym wykorzystał pamiętniki jej uczestnika Jakuba Sobieskiego. Interesująca wydaje się zawarta w nim mowa Chodkiewicza do obrońców twierdzy, wygłoszona uroczystym, patetycznym stylem. Wielki hetman odwołuje się nie tylko do dumy narodowej i żołnierkiej. Stara się rozbudzić uczucie patriotyczne, wyrażając pogardę dla wroga, podkreślając wyższość Sarmatów nad wojskami tureckimi. Po wyczerpaniu argumentów wyższej rangi przypomina o celu bardziej praktycznym zdobyciu łupów. W wypowiedzi Chotkiewicza warto zwrócić uwagę na szyk przestawny, czyli inwersję wyrazową. Jest ona elementem stylu retorycznego. Dokładną relację z przebiegu działań wojennych poeta przerywa dygresjami zawierającymi refleksje na tematy społeczne, obyczajowe. Zdobywa się na odważną krytykę szlachty, której chciwość i pogoń za bogactwem decydowała o zmianach bitwy, na szczęście zakończonej ostatecznie zwycięstwem. Dlaczego nazwano Potockiego sarmackim moralistą? Odpowiedzi na to pytanie poszukamy w utworach poety. Zacznijmy od dzieła o najbardziej wymownym tytule. Polska nie rządem stoi. Z goryczą stwia w nim, że gdyby któryś z przodków wstał z grobu i zobaczył chaos panujący w Rzeczypospolitej, wolałby dalej nie żyć. Poeta ubolewa nad tym, że choć co rok to nowe prawa i konstytucje, nikt prawa nie przestrzega. Mówi o bezwzględności magnaterii i bogatej szlachty. Dostrzega dyskryminację drobnej szlachty, od której bezwzględnie egzekwuje się należności i często doprowadza się ją do ruiny, podczas gdy bogaci żyją w zbytku, ponosząc żadnych ciężarów na rzecz ojczyzny. Zapoznajmy się również z utworem zatytułowanym Pospolite Ruszenie. Jest on udramatyzowany poprzez wprowadzenie dialogu między rotmistrzem i doboszem oraz doboszem i szlachtą, należącą do pospolitego ruszenia. Wiersz ten stanowi ostrą satyrę na anarchię panującą w wojsku szlacheckim. Poeta wykazał niezbicie, że pospolite ruszenie nie stanowi odpowiedniej siły obronnej obozie brak dyscypliny, panuje w nim obojętność na losy bitwy. Na próbę poderwania do walki szlachta odgraża się złożeniem skargi w zmie. Jakie stanowisko zajmuje poeta wobec sprawy ariańskiej? Potocki, związany długie lata z arianami, ożeniony z arianką, nie mógł pogodzić się z bezwzględnym potępieniem arian i wygnaniem ich z Polski. Świadczy o tym utwór Kto mocniejszy, ten lepszy. Potok wbolewa przede wszystkim nad brakiem tolerancji wobec innych wyznań. Nie może pogodzić się z rządem dusz sprawowanym przez Kościół i z tym, że z Kościołem trzeba wierć bez wszelkiego swaru. Arian wypędzono z Polski, bo wyznawali wiarę sprzeczną z nauką Kościoła. Poeta zadaje więc pytanie, ilu katolików, nieprzestrzegających zasad wiary, trzeba by skazać na tułaczkę? Wobec Arian zastosowano prawo siły. O ich wygnaniu zadecydowała większość sfanatyzowanej szlachty. Stąd tytuł utworu Kto mocniejszy, ten lepszy. Poeta wyraża obawę, że to nie koniec prześladowań religijnych w Polsce, a po Arianach może przejść kolej na Kalwinów. Utwór jest udramatyzowany, zawiera elementy dialogu, a pytania retoryczne, wykrzykniki i mowa zależna świadczą o zaangażowaniu emocjonalnym poety. Jak wynika z omówionych pokrótce utworów, Potocki w przeciwieństwie do Paska dostrzegał mankamenty życia wewnętrznego rzeczpospolitej, Krytycznie oceniał wady szlachty i jej wpływ na sytuację społeczną i polityczną kraju. Nie ograniczał się jak pasek do roli obserwatora. Odważnie krytykował polskie zdki, skłonności do anarchii, prywatę i obojętność wobec spraw ojczyzny, głupotę, chciwość i brak tolerancji. Krytycyzm poety wynikał ze szczerych uczuć patriotycznych i troski o przyszłe losy kraju. W utworze Czuj, stary pies szczeka, który można uznać za kwintesencję jego krytycznych obserwacji i poglądów, przedstawi siebie jako starego psa ostrzegającego przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. Na jakie osobliwości literackie polskiego baroku powinniśmy jeszcze zwrócić uwagę? Wiemy już, że literatura barokowa rozwijała się w dwóch nurtach. Obok wykwintnej, kunsztownej poezji związanej głównie ze środowiskiem dworskim, istniała bogata i różnorodna twórczość sarmacka. Znamienną cechą sarmackiej muzy była wierszomania pod wpływem szkolnej nauki w kolegach jezuickich, gdzie uczono retoryki i poetyki, szlachta rozpasała się jak nigdy dotąd. Ubolewał nad tym jeden z poetów. Pełna niedoszłych nasza poetów ojczyzna, że miary zawieszona nie ma już pyzna. Lada partacz wyrwie się z pospolitych ludzi, to wiersze niepoczesne natychmiast paskudzi. W każdym dworku istniała księga, zwana Sylwą Domową. Wpisywano do niej wszystko. Wydarzenia, nowiny, mowy sejmikowe, listy, rachunki, wieże. Często uprawiano twórczość literacką wyłącznie na użytek domowy. Jak z perspektywy czasu oceniamy tę masową literaturę szlachecką? W powodzi sarmackich utworów niewiele z nich wyróżniało się walorami artystycznymi. Pisarze sarmaci tworzyli w stylu kwiecistym, stosując często makaronizowanie, które rozumieli jako wplatanie wyrazów łacińskich między wyrazy i zdania polskie. Niestety takie użycie makaronizmów doprowadziło do zachwaszczenia języka, który przetworzony przez sarmacką muzę daleko odbiegał od polszczyzny poezji czarnoleskiej. Sarmaccy rymopisowie z upodobaniem uprawiali fraszkę, sielankę wiersze liryczne. Z pieśni religijnych lubili tworzyć kolendy i pastorałki. Z nowych gatunków wprowadzili satyrę, poemat heroikomiczny oraz pamiętnik. Rozgadana brać szlachecka wygłała na sejmikach rozliczne mowy. Z podobną energią wypowiadała się również w różnych formach prywatnej korespondencji. Bardzo rozwinęła się znana już w starożytności epistolografia, czyli sztuka pisania listów. Niewątpliwie mistrzem tej sztuki okazał się król Jan III Sobieski jako autor listów do królowej Marysienki. Oprócz wyznań miłosnych, listy Sobieskiego zawierały relacje z kampanii wojennych i politycznych. Swoją wybrankę i siebie dzielny król kreuje w nich na parę bohaterów greckich. Listy króla Jana świadczą o dużej wrażliwości estetycznej i kulturze dworskiej ich autora. Które z XVII-wiecznych zjawisk literackich możemy jeszcze zre osobliwości literatury baroku. Taką osobliwością jest niewątpliwie literatura plebejska. Określenie to odnosi się do literatury tworzonej przez tak zwanych klechów, niedouczonych żaków, ubogich nauczycieli szkółek parafialnych, wędrujących w poszukiwaniu zarobku pisarczyków, to znaczy ludzi zarabiających na życie sztuką pisania. Stanowili oni zaczątki inteligencji, Zdobywającej środki utrzymania własną pracę umysłową, na którą nie było wówczas wielkiego zapotrzebowania, mieli przeświadczenie, że dzięki zdobytej nauce są kimś lepszym. Trudności realne i brak perspektyw wykształciły określone poglądy tej grupy, wyrażające się w krytycznym, prześmiewczym i niepokornym stosunku do bogatych i wysokopostawnych. W ten sposób rozwinęła się twórczość błazeńska skrywająca mądrość, sięgająca do tradycji ludowych mędrców Ezopa, Marchołta i Sowizdrzała. Literaturę plebejską nazywano inaczej Sowizdżalską. W tekstach tego nurtu beztroski żart sąsiadował z ostrą kpiną, satyrą, grubym dowcipem. Na tę literaturę składały się wiersze i utwory dramatyczne. Przykładem może być zabawny wiersz Nauki potrzebne do rzemiosła. Podsumowując literaturę baroku zapamiętajmy, że po pierwsze obok eleganckiej, wytwornej poezji dworskiej rozwinęła się literatura sarmacka. Po drugie, twórczość sarmacka zdominowała życie i kulturę literacką polskiego baroku. Poza kilkoma wyjątkami nie stworzyła utworów o wysokiej randze artycznej. Po trzecie, Charakterystyczne dla twórczości sarmackiej były makaronizmy, które z czasem zaczęły przenikać do języka potocznego szlachty. Po czwarte, warto wspomnieć o tym, że twórcy baroku odwoływali się nie tylko do motywów religijnych, lecz także logii i kultury antycznej. W epoce baroku można mówić o współistnieniu dwóch źródeł kultury europejskiej – antyku i tradycji biblijnej. Po piąte, nie wolno zapomnieć o istnieniu literatury sowizdrzalskiej, zabawnej, pełnej głębokiej, życiowej mądrości. Zajmiemy się teraz literaturą oświecenia. Zacznijmy od nazwy «Epoki i czasu trwania». Oświecenie w Europie przypada na wiek XVIII, w Polsce na drugą połowę tego stulecia. Nazwa zrodziła się w Niemczech i dość szybko upowszechniła w całej Europie. Czemu używano również innych określeń, np. okres racjonalizmu czy okres klasycyzmu. Nie była to bowiem epoka jednolita pod względem filozoficznym czy światopoglądowy. Spróbujmy jednak zapamiętać te najważniejsze dla oświecenia idee i wartości. Jakie poglądy filozoficzne wpłynęły na światopogląd, epoki? Podstawę oświeceniowego światopoglądu stanowi racjonalizm, czyli pogląd filozoficzny, uznający poznawanie świata przy pomocy rozumu. Twórcą tego kierunku był francuski filozof Kartezjusz, autor rozprawy o metodzie, z której pochodzi słynna maksyma Myślę, więc jestem. W powiązaniu z racjonalizmem pozostawał empiryzm, którego twórca, angielski filozof Franciszek Bacon, za sposób poznawania świata przyjął doświadczenie. Z racjonalizmem miał też związek inny kierunek filozoficzny – deizm. Deiści uznawali istnienie Boga i nakazów moralnych płynących z religii, ale ograniczali rolę Boga tylko do stworzenia świata. Istniejące w nim stosunki międzyludzkie były według nich wyłącznie dziełem człowieka. Przeciwieństwem deizmu był ateizm, całkowicie odrzucający wiarę w istnienie. Nieco odmienny kierunek filozoficzny propagował angielski myśliciel John Locke. Poglądem tym był sensualizm, zakładający poznawanie świata przy pomocy zmysłów. Locke udowadniał, że człowiek rodzi się jako tabula rasa, czyli czysta tablica, a idee i zasady kształtowane są dopiero przez doświadczenia i edukację. Jakie najważniejsze idee i wartości były znamienne dla epoki oświecenia? Jedną z nich był krytycyzm, odnoszący się głównie do tradycyjnych instytucji potycznych i społecznych, do kościoła, form życia religijnego i ustaleń nauki. Drugą ważną ideą był utylitaryzm, podkreślający użytność jednostki w społeczeństwie. Oświecenie akcentowało potrzebę kształcenia, czyli oświecenia ludzi, Utilitaryzm nakładał na literaturę oddziaływanie dydaktyczne, czyli pouczające, moralizatorskie. Na czym polegała konwencja literacka klasycyzmu? Na literaturę oświecenia decydujący wpływ wywarły dwa kierunki artystyczne – klasycyzm i sentymentalizm. Ważną rolę odegrał też styl rococo. Przenieśmy się myślą do XVII-wiecznej Francji. Monarcha absolutny, Ludwik XIV, który zwykł mawiać państwo to ja, aby dodać blasku swemu nowaniu, szeroko rozwinął instytucję mecenatu. Skupił na swoim dworze grupę poetów, którzy mieli za zadanie stworzyć wielką literaturę. Nawiązywali oni do twórców starytnych, klasycznych. Jeden z nich, Mikołaj Błalo, w oparciu o poetykę Arystotelesa i Horacego, ustalił konwencję kierunku nazwanego klasycyzmem. Opracował zbiór zasad i reguł obowiązujących w literaturze. Swoje dzieło zatytułował Sztuka poetycka. Boileau wartości artystyczne dzieła literackiego widział przede wszystkim w doskonałości jego wykonania. Na dalszy plan odsuwał sprawy tematyki i osobowości autora. Główny postulat stanowiła zgodność z naturą. Artysta mógł układać w określoną całość poetycką elementy zaczerpnięte z natury ale zgodnie z rozsądkiem i doświadczeniem. Niemożliwe były na przykład obrazy poruszających się po lesie delfinów. Wyeliminowana została fantazja na rzecz racjonalistycznego przedstawiania świata. Poeci klasycyzmu kładli ogromny nacisk na jasność myśli i wykwintność języka. Boalo zachował podział na rodzaje i gatunki literackie. Pamiętamy, że Choracy wyróżnił trzy podstawowe rodzaje: lirykę, epikę i dramat. W dramacie, zgodnie z poetyką klasycyzmu, obowiązywać musiała reguła trzech jedności – czasu, miejsca i akcji. Te reguły, jak i wiele innych zasad, obalili później romantycy. Niemniej przez półtora wieku konwencja literacka klasycyzmu stała się kodeksem norm poetyckich obowiązujących w Europie. W Polsce dzieło Bualo przełożył Franciszek Ksawery-Dmochowski i zatytułował je Sztuka rymotwórcza. Warto zapamiętać, że ulubionymi gatunkami klasycyzmu były tragedia, komedia, poemat opisowy, poemat heroikomiczny, satyra i bajka. Poeci z kręgu Ludwika XIV przestrzegali ustanowionych zasad. Do tych artystów należeli m.in. twórca nowożytnej komedii Molière oraz wybitny tragediopisarz Piotr Kornej którego tragedię pod tytułem Cyt znakomicie przetłumaczył język polski Jan Andrzej Morsztyn. Drugą konwencją artystyczną oświecenia okazał się sentymentalizm. Prekursorem tego kierunku był niezwykle oryginalny myśliciel i filozof francuski Jan Jakub Rousseau. Głosił on ścisły związek człowieka z naturą. Uważał, że natura dała człowiekowi wszystko, żeby był szczęśliwy. Dopiero rozwój cywilizacji, sztuki i nauki rozwinął w człowieku dynkty i przywary. Rousseau, jako jeden z pierwszych w epoce rozumu, trzeźwości myślenia i rozsądku, zwrócił uwagę na wartość ludzkich uczuć. Napisał głośny romans w formie listów zatytułowany Nowa Heloiza. Autor nawiązał w niej do średniowiecznej historii miłosnej Mieszczki Heloizy i uczonego Abelarda, kochanków rozdzielonych przez ich rodziny. Tragiczna miłość pary bohaterów dostarczyła wielu wzruszeń i wywarła wpływ na kierunek zwany sentymentalizmem. Skąd pochodzi nazwa kierunku i co głosili jego zwolennicy? Nazwa sentymentalizm miała związek z powieścią angielskiego pisarza Wawrzyńca Sterna Podróż sentymentalna. Przedmiotem zainteresowania artystycznego w tej powieści były nie tyle wydarzenia zewnętrzne, ile przeżycia i refleksje narratora. Sentymentalizm był reakcją wobec racjonalistycznej postawy poetów oświeceniowych. Nie negował założeń klasycyzmu. Stanowił raczej próbę poszerzenia jego poetyki. Głosił umiarkowane uczucia. Smutek, współczucie, bolesne rozpamiętywanie, rezygnację. Przedstawiciele tego kierunku Chętnie odwoływali się do przeszłości. Pisali się lanki, dumy, powieści, wiersze liryczne. W oświeceniowym, uporządkowanym przez rozum świecie sentymentalizm stwarzał możliwość wyrażania uczuć. W Polsce reprezentant tego kierunku był Franciszek Karpiński, zwany poetą serca. Czym wyróżniało się Rokoko? Najmniejszy udział w tworzeniu dorobku piśmienniczego epoki miał Rokoko. Styl charakterystyczny dla wytwornej, subtelnej i niejako rozrywkowej twórczości. Był to styl znamienny dla komedii, oper i drobnych wierszy. Jego istotę stanowiło rozumienie piękna jako naczelnej wartości dającej przyjemność obcowania z wytworami sztuki. W literaturze polskiej przykładem rokokowej komedii może być Fircyk w zalotach Franciszka Zabłockiego. Poza literaturą, rokoko najpełniej zostało zrealizowane w małych formach architektonicznych oraz w architekturze pałacowych wnętrz, lekkich mebli ogiętych kształtach, porcelanowych bibelotach, miniaturach, w miłosnej tematyce obrazów. Kogo warto zapamiętać z wybitnych myślicieli oświecenia? Zanim przejdziemy do omówienia oświecenia w Polsce, zatrzymajmy się jeszcze przy najważniejszych osiągnięciach myśli oświeceniowej na zachodzie Europy. Wydarzeniem była Wielka Encyklopedia Francuska, pierwsze tego typu dzieło encykledyczne w Europie, uwzględniające najnowsze zdobycze nauki. Była ona dziełem wielu wybitnych ludzi, którzy wpływ na europejską myśl oświeceniową wywarł francuski prawnik i filozof Montesquieu. Jego dzieło polityczne o duchu praw precyzowało teorię o trójpodziale władzy. Według niej władza w każdym cywilizowanym państwie powinna dzielić się na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Nie trudno zauważyć, że teoria ta, choć maicie realizowana, znalazła odbicie we wszystkich współczesnych systemach ustrojowych. Warto pamiętać jeszcze o jednym przedstawicielu oświecenia. Zdobył on wielką popularność świata oświeconego i wywarł duży wpływ na życie intelektualne Europy. Był nim Francuz Voltaire. Zajmował się filozofią, urbanistyką, transportem, a nadrzędnym jego celem było stworzenie nowoczesnego, oświeconego społeczeństwa. W dziedzinie literatury upowszechnił gatunek zwany powiastką filozoficzną. Przykładem może być powiastka Kandyt, Francuz Voltaire, przedstawiając w niej przygody kandyda, wyszydził obyczajową, świętą inkwizycję. Potępił wszelkie przejawy ciemnoty i zacofania. Zastanówmy się, w jakich warunkach historycznych rozwijało się oświecenie w Polsce. Polskie oświecenie przypadające na drugą połowę XVIII wieku umownie zamykają dwie historyczne daty. 1764, rok wstąpienia na tron ostatniego króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego i rok 1815, utworzenie na kongresie wiedeńskim Królestwa Polskiego, zwanego także Królestwem Kongresowym. Wiemy z historii, że druga połowa XVIII wieku to najbardziej burzliwy okres naszych dziejów. To czas wielkich reform zmierzających do ratowania państwa z upadku politycznego, ekonomicznego i kulturalnego. Literatura polskiego oświecenia włączyła się w nurt walki o reformy i ratowanie państwa. Miała charakter utylitarny i dydaktyczny. Piętnowała wszelkie przejawy szlacheckiego sarmatyzmu, kształtując jednocześnie model człowieka oświeconego – Polaka i obywatela. Należy się domyślać, że nie od razu postępowa myśl oświeceniowa trafiła na podatny grunt. Rozkwit oświecenia w Polsce poprzedziła działalność ludzi, którzy już w pierwszej połowie XVIII wieku, w czasach saskich, przecierali szlak nowym ideom. Kogo zaliczamy do prekursorów polskiego oświecenia? Jednym z najbardziej świetłych ludzi tamtych czasów był Stanisław Konarski. Swoją obecność w kulturze XVIII wieku zaznaczył otwarciem szkoły średniej, dla młodzieży szlacheckiej, tak zwanego Collegium Nobilium. Konarski należał do zakonu Pijarów i wystąpił z konkurencyjną w stosunku do jezuitów reform szkolnictwa. Wprowadził język polski jako wykładowy, zmienił metody nauczania na doświadczalne i poglądowe. Położył nacisk na kształtowanie uczuć patriotycznych i postobywatelskich. Konarski zaproponował w dziele o skutecznym rad sposobie, propozycje reform politycznych, do których nawiązywali później publiczni okresu Sejmu Wielkiego. Dokonał kodyfikacji polskiego prawa, walczył również o czystość języka polskiego. W uznaniu zasług król Stanisław August Poniatowski kazał dla niego wybić medal z napisem Sapere Auzo, to znaczy temu, który odważył się być mądrym. Prekursorem postępowych idei oświecenia był także król polski Stanisław Leszczyński. W swojej broszurce Głos wolny, wolność ubezpieczający domagał się oprócz wielu reform wewnętrznych między innymi oczęszowania chłopów. Duże zasługi dla polskiej kultury opieceniowej położył poeta i bibliograf biskup Józef Jędrzej Załuski. Na użytek społeczeństwa przekazał ogromny księgozbiór dając początek pierwszej bibliotece publicznej. Na czym polegał mecenat Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ożywienie życia kulturalnego nastąpiło za panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Trzeba pamiętać, że choć król ten nie zapisał się pozytywnie w polskiej historii jako polityk, położył wielkie zasługi dla rozwoju kultury polskiej. Od początku swego panowania stworzył instytucję mecenatu. Był to mecenat dość wszechstronny. Młody król starał się skupić wokół siebie ludzi wykształconych, literatów i artystów. Z jego inicjatywy przebudowana została siedziba królewska, słynne warszawskie łazienki. Król sprowadzał z zagranicy, głównie z Włoch, architektów i malarzy. Portrecista Marcelli Bacciarelli utrwalił na swych obrazach najznamienitszych ludzi epoki. Dzięki włoskiemu malarzowi Bernardowi Naletto utrwalone zostały na płótnie i przetrwały do dziś Zakątki Starej Warszawy. Stanisław August Poniatowski uruchomił w ramach swego mecenatu różnorodne instytucje kulturalne. Które z nich odegrały szczególną rolę w kulturze polskiej tego okresu? Instytucją kulturalną były organizowane przez króla obiady czwartkowe przeznaczone na dyskusje intelektualne w gnie uczonych, literatów i artystów. Wielką zasługą króla było też otwarcie pierwszego w Polsce teatru publicznego w Warszawie w 1765 roku. W latach 80. po przejęciu dyrekcji przez Wojciecha Bogusławskiego teatr przyjął oficjalną nazwę Teatr Narodowy. Król popierał działalność wydawniczą, a w niej ruch czasopiśmienniczy. Jakie czasopisma zdobyły największą popularność? Najbardziej poczytny był monitor. Na jego łamach toczyła się walka o popularyzację ideałów oświeceniowych. Popierano konieczność reform, tolerancję, potępiano sarmacką ciemnotę i szerzącą się cudzoziemszczyznę.